To był Kuba Sienkiewicz i elektryczne gitary. Józef Piłsudski, człowiek-legenda, wzór dla wielu pokoleń Polaków, był bez wątpienia człowiekiem wielkiego formatu, pozostając przy tym, co poświadcza wielu mów współczesnych, normalnym i ludzkim. O tej normalności marszałka i jego ludzkich reakcjach, o otoczeniu Piłsudskiego i jego zainteresowaniu zjawiskami paranormalnymi, jak również o dzisiejszej percepcji osoby Piłsudskiego i jego litewskości, rozmawiam z badaczką losów rodziny Piłsudskich, publicystką i pisarką Alwidą Antoniną Bajor. W ostatnich latach Pani szczególnie się zajęła osobą Józefa Piłsudskiego. Powstały nawet dwa spektakle na podstawie Pani sztuk o Piłsudskim. Skąd to zainteresowanie? No zainteresowanie było już dawno wcześniej, bo kiedy książeczkę taką wydałam w 1995 roku. Pioron Jezioro Czerwone, to już było. Ziók, ziók, ziók i wtedy właśnie obudził się we mnie. bo Trochę o nim wiedziałam, ale nie za dużo. Bronisław Piłsudski, już potem więcej, więcej byłam skupiona na Bronisławie. No jako tym zagubionym i uważałam, że tak w cieniu brata został, to trzeba jego jednak. Chociaż Ziółka tam nie zdradziłam na pewien czas. A już potem była okazja, zwłaszcza w zeszłym roku, bo i konferencja była tutaj międzynarodowa jednak, mhm. Można uważać, no, dwunarodowa, powiedzmy, bo z Litwy nie organizowali, jednak z Polski było i z Litwy byli naukowcy. W ratuszu dwa dni trwało, to jedno. No, a polskie studio teatralne przymierzało się do, do spektaklu, no, bo setna rocznica niepodległości, a komuż czy jak z wskrzeszenie polskie. Wtedy właśnie zrobiłam ten... Żołnierz z Ducha, czyli w marszałku. Tam dużo, duża obsada była. Grają zresztą dotychczas ten spektakl. A potem zechcieli jeszcze monodrom, żeby był. Jako, że co dwa lata organizują, to stąd organizuje festiwale Wschód. No jak monodrom, to monodrom. Ale pomyślałam, że jednak postać postaci zióka, bardzo ciężko komuś będzie wykonać. Nawet profesjonaliście, już nie mówiąc tutaj. I zrobiłam to na podstawie wspomnieniały o nim. Wieniały Długoszowskiego. Coś na portalu cały czas leci. Długoszewskie gdzieś. Bolesława. No i wyszedł ten monodrom. Jeden i drugi spektakl, że serował Gaudyn. Sławomir Akter z Rzeszowa. Tego pierwszego ja sama nie wiedziałam, wiedziałam, Tak się złożyło, że nie mogłam być na premierze. A ten, no niedawno premiera odbyła się dopiero. Tego monodram. I tu Edward Kiesiek już grał. Tam grał tylko woźnicę. Zaoszczędził siebie, bo musiał skupić się na tym monodramie. Wiedział, że będzie grał monodram. Mam no, godzinę 20 minut. I na podstawie wspomnień Nigdy dziuka nie będzie za dużo, zwłaszcza wobec tej sytuacji w Polsce, jak postrzegam teraz, co się dzieje. No właśnie, zainteresowanie postacią marszałka Piłsudskiego jest naturalne, prawda? I przy okazji stulecia, i bez żadnych okazji. 19 marca tradycyjnie, bo zawsze w Wilnie właśnie. przeważnie obchodził swoje... Właśnie, zainteresowanie tak. A jaka, jaki jest stan wiedzy na temat marszałka? Co my wiemy, co... Człowiek specjalnie nie zagłębiający się w historię, co wie na temat marszałka i co pani, badając jego życiorys, sobie odkryła? No, odkryłam to, co podejrzewałam. Był wyjątkowo odważnym człowiekiem już od, w latach młodzieńczych. Przecież gimnazjum zawsze opostawiał wykładowcem Rosjanom specjalnie gdzieś tam zagadywał w szatnie czy gdzieś po polsku, za co w Kozie siedział. Czapki tam przed kimś tam jakimś tam generałem czy, czy oficerem, nie pamiętam, na ulicy nie zdjął. Też było karany za to. był Po prostu miał swoje nastawienie, jak sobie przysiąg w wieku 15 lat, że kiedyś bolszewików spod bronia wypędzi. Mhm. To wypędził w ogóle z Polski, z dawnej. No, no, wtedy jeszcze nie bolszewików. On to jakoś nie, to on, wtedy jakoś on określał ruskich chyba. On potem już tam. Sam się za ja zanim powtórzyłam, bo on potem też z perspektywy mówił czasu, w retrospekcji mm. raczej czasu. Tak samo się zachowywał przecież w tym, kiedy w Rokucku, tam sołdę dwa zęby wybił kolbą, bo tam też się zbuntował. Podobnie zresztą zachowywał się jak Zierzyński. Z nim podobnie był. Dzigrzyński też przez nikim czapkę nie ściągał i, te, i też miał być karany, kiedy, kiedy się, y, siedział w serskich więzieniach. Ciekawa sprawa z nimi, bo oboje szlachcice Herbowi na dwóch krańcach. No, ale gdzieś tam solidarnie sobą byli, powiedzmy. Co nawet na Długoszowskim się sprawdziło. On też trafił łapy Dzierżyńskiego w Moskwie, w Różowskiej. Z misją jechał, szukał Sewinkowa Borysa, z którą Piłsudski wiązał nadzieję, z którym to, jako z trzecią Rosją. Nic z tego nie wyszło w końcu. Sawinkow dał się głupio złapać. I komorom Pilarowi von Pilchał z Micką. On był wtedy prawą ręką Dzierżyńskiego w Moskwie. I marnie skończył Sawinkow. No a potem w Polsce, no przecież on naprawdę dokonał czynu ogromnego i, i dużo włożył w te energii, czasu i zdrowie i wszystkiego. I zdrowie stracił marszałek, bo i szkolił e, kadrę oficerską, bo mój żołnierze, to zabawcał w szkole. Miał rację żołnierz, ale oficerów i tego ducha patriotycznego, głębokiego, no to, to, to, to on tchnął. Z kolei w niego tchnął słowacki, Napoleon, bardziej może nawet słowacki. No, Napoleona za boga wojny uważał. Chciał być też tym takim małym kapralem, albo później już dojrzałym Napoleonem. Rucznicy tam Cetno zdaje się, była jakaś tam huczna, robią ją w Warszawie. A Polacy już mieli tak gdzieś tam daleko Napoleona i wielbili w ogóle Piłsudskiego, a w szczególności już młodzież. Ona przecież szelała za nim. I ta piosenka to tak gdzieś podkwiwać trochę można, na stos, na stos życie, tak, na życie los. Oni rzeczywiście szli na śmierć, wesoło. Oni, oni szeli za nim. To była postać jednak charyzmatyczna. A że miała swoje, jak to ksiądz potem którego raczył jednak wpuścić do Belwederu pod Belwederu po, po zwycięstwie już nad, nad bolszewikami w 1920 roku do Belwederu, ksiądz Marian Tokarzewski, który miał z nim kłopoty i z całą jego, jak mówił, hołotą <złatujesz> z otoczeniem, bo przyszedł tam ratować ich zgubne duszy i marszałka też uważał, że oni go psuli. No psuli nie psuli, tam byli fajni ludzie zresztą, takie książe świtalskie choćby Kazimierz też nazwany przez księcę Otocharzewskiego Hołoto, który pierwszy meldował w ogóle o dokonaniu czynu pod rozdanami Bandyckiego, no Bandyckiego, ale to szło przecież na partię jego socjalistyczną wtedy. Ach, gdyby nie złączył się z socjalami to by mu się nie udało, nie mi się ta sprawa, bo świat wtedy właśnie w tym kierunku szedł, zwłaszcza zachodni. Potem się odbiło to na nią. Już ja nie mówię nawet o morskim, tam najwięcej mu wito zaszkodził marszałkowi potem. Że był megalomanem, no był. Kochał siebie, zresztą był dobrym aktorem, on już młodości grał. On... Już szyki tworzył po tych salonach prywatnych w domu i grał jedną z panienek w komedii Fredry, Śluby Panieńskie, w szkole to. Już... Przecież po śmierci Piłsudskiego potem doszli do, do, do wniosku, do przekonania, sami jeszcze nie, nie, byli, nie byli pewni, jak to jest z tym wojskiem. To była no, po rosyjskiej armii, to była najsilniejsza armia w Europie, Polska. A kto stworzył? No samochód w końcu, przecież to nie był człowiek, żadnej akademii wojskowej. I to mu zarzucali. Ja nie wiem, to za życia zarzucali mu wiele. A ponieważ był romantykiem i był chłonny świata i ludzi, no to, no to wszystko go interesowało. Był niesłychanie pracowity, przecież te jego dzieła, co on napisał, no to masa tego jest. Miał czas na to. Miał czas jeszcze na miłości. No, kochał, każdą kochał, całym sercem, no i żony późniejsze i w końcu ta nieszczęśliwa jego miłość, wielka miłość z tą lewarką, Eugenią Lewicką. Krysowa panna. W dróg ją poznał kiedyś, kiedy chorował. A że miał te chwity i wszędzie. I bardzo ładnie napisał Marcat Mackiewicz, który początkowo nie był przekonany do niego, nie? Tak samo jak Józef. Ale potem był, był, był, był przecież oddany marszałkowi. To on mu zorganizował Tą wizytę w Nieświeżu mhm. u księżąt radziwił, Zaczęli go wtedy już szanować powoli i, i jakoś oswajać mimo socjalista, ale nie komunista. Gdyby on, zarzucali my potem, że tam sztandar jakiś czerwony wisiał, coś tam tydzień, czy dwa, jak został tylko w 20 roku. Mhm. Nie, w 18 przepraszam. 18. A tam już komuniści swoje gniazdko wili. I, I gdyby nie to, że tam tworzył tą grupę socjalistyczną pierwszy przecież ten, nie pamiętam w jego nazwiska, premierem, był socjalista jego przyjaciel i potem jeszcze był następny później bo mówił, że ben, będzie ktoś tam bezpartyjny, ktoś mu potem zarzucił no i co? a socjalista jednak został premierem ja to mówię jeszcze przed e, tym kompozytorem słynnym naszym Paderewskim. Paderewskim, tak potem już Paderewski został ale przedtem było tak, na co Roszełku odpowiedział, trudno, co on to moim przyjęciołom. <grym, grym, grym>, muszę być solidarny. Jakiś czas niech będzie, teraz on jest potrzebny. Teraz socjalizm na tobie. Jaką on, on miał wizję przyszłej Polski, Polski niepodległej? Polski niepodległej, niezależnej silnej, taką miał wizję. I to, to naprawdę ogromnego dzieła, przecież to był zlepek, no i no, po 120 latach to już było pokolenie takie, no... Z lepiej z trzech państw faktycznie, no. rosyjski zabył, pruski, niemiecki. Naprawdę trudno było, już ja nie mówię, że za dużo tego niego wymagali. No przecież nie, nie musiał znać się zakaż na gospodarce czy na czym, na wojskowości, no. żeby samąłk taki, że, takiego dzieła dokonał, poza poza tamtego dramaty rodzinne. W ciągu tego roku XVIII te, ten nieszczęsny, biedny bronić, który rzucił się do sekwany, bo już miał wszystkiego dosyć, naukowiec dzisiaj i światowej sławy. No, i już, już tam wtedy szemranie było, A to, a to agent. Agent, agent austriacki, agent japoński, agent jeszcze niemiecki, agent omel om ale na rzecz jakiego państwa? agent. No, na rzecz, przecież Polski nie na rzecz Polski przeciwko Rosji to był Już knuli, knuli, knuli, knuli. Intrygi naokoło straszne były. A jeszcze potem co? I do dziś to trwa. Jest jakiś tam klub po Wiśle. Niektórzy nawet z naukowymi tytułami. Tam jakaś grupka się zebrała, już coraz szersza. I w tym roku już oni drugą międzynarodową konferencję w Warszawie organizowali. Naukową. Ile nawieszali na tym marszałku psów w maju. Na, na jego tam rocznicy śmierci robili. To. I teraz była we wrześniu konferencja. Jeszcze raz naukową. Czego my tylko nie zarzucali? No, ją do dzisiaj. A okultysta, wyznawca szatana. <grywa> o Boże, on poznał, jego to zainteresowało. Chłonie człowiek był. Wszystkiego, całego świata i ludzi, i zjawisk zresztą. On poznał tego słynnego sowieckiego Stefana Jasnowidza, który i telekinezją się jeszcze zajmował. To był fenomen. Takie było cztery w Europie. To był naprawdę fenomen. Jego ojciec był, szlechcie zresztą też cherbowy, jego ojciec był asystentem Mendelejewa. I ten stafan sowiecki słynny, inżynier Justuskich chciał go zrobić w ogóle ambasadorem w Niemczech. On się uśmiechnął powiedział, to już mnie tam nie będzie <grym> z, moją, z moimi zdolnościami. Ale początkowo jego to bawiło i była taka historia, że on wysłał czy i Kajemierza Sosnkowskiego, nie pamiętam, kogoś tam. Yy, z, napisał pismo takie, zakleił w za koper, za zalakował, wysłał do Sowieckiego, niech on odczytał, on odczytywał Sowieckiej, zakleił do koperty teksty. Mm -hmm. I co marszałek tam napisał? Ten, który wręcz nie wiedział, ten, spojrzał na tą kopertę sowiecki no i przeczytał, napisał marszałek do osowieckiego, słynnego Jasnowidza, który już był słynny w Warszawie napisał po mnie w dupę <śmienny> <śmienny> <śmienny> we wspomnieniach żony jego tego nie ma. jest coś, ale to inny tekst, nie wypadało jej napisy, że tak mąż się wyrażał no i, i się zaprzyjaźnił w końcu z nim, bo ten odczytał ten go do Belvedero zaprosił i wtedy był Sławek, Prystor i Sosnkowski. Wieniawy przy tym nie było. Wieniawa potem trochę miał żal, że go tak pominięto. W tym momencie widocznie jeszcze nie, nie był tak mocno zaprzyjaźniony albo niezbyt ufał jeszcze Wieniawie. Nie chciał może, żeby tak rozgadane to było wszędzie parę spotkań w tym, w tym Belwederze. Były i telepatyczne sanse, tam oni mieli tego. No to zrobili, że Piłsudski wierzy w szatana, że tam kapliczka w Belwederze, że się do szatana modli, satanista, okultysta. I do dziś to trwa. A nie moralny, no bo tu, no, jedną żonę miał Wilniankę, no zmarła potem, drugą miało no. Była kochanką, została żona znowu niedobrze. panie doktor się zakochał Lewicki. Przestojny mężczyzna, już marszałek, raptem tam cztery kobiety w całym czy tam mm. pięć wielki, soj, No, ludzie, to, no. no był taki. Jakimi ludźmi on y, lubił się otaczać? No właśnie ta hołota, jak pisał, jak pisał ksiądz Marion Tokarzewski, bo ta hołota w otoczeniu. Ja to dałam do spektaklu, w tym monodramie to jest.